The ghost of bliss was on the field the gray and green together The noise of the distant farm machine after up the first light came The jagged necklace of birch and trees Something's Dzień dobry państwu już od zeszłego tygodnia przygotowuję się z Państwem do nadchodzących ochłodzeń, czerpiąc z wiedzy mądrych, doświadczonych ludzi, a także obserwując otaczającą nas przyrodę. Przygotowania do późnej jesieni, a następnej zimy przebiegać powinny na kilku poziomach, zaczynając od wspomnianej tydzień temu dbałości o zapewnienie sobie i rodzinie odpowiednich warunków w mieszkaniu czy domu w okresach chłodu poprzez odpowiednie ubranie aż właściwe postępowanie, gdy dopadnie nas przeziębienie lub grypa. Myślami jesteśmy jeszcze często w lecie, na plaży, otuleni ciepłym piaskiem i grzani gorącym słońcem i bardzo trudno jest nam przestawić się na jesienno-zimowe tory. A fakty są takie, że upałów na pewno nie będzie i cieszmy się jeszcze ciepłym jesiennym słońcem i zadbajmy o zdrowie swoje i swojej rodziny. W takich tematach Warto zawsze skorzystać z porad sprawdzonego specjalisty. Zaprosiłem więc dzisiaj do studia znaną i cenioną specjalistkę dietetyka, panią magister inżynier Magdalenę Tymczewską-Engler, którą poproszę o krótki wywiad. Dzień dobry pani Magdo. Zanim przejdziemy do tematu najnowszych odkryć i metod w dietetyce, poprosimy o kilka rad na ten trudny jesienny okres pełen zagrożeń dla naszego zdrowia. Dzień dobry panu i państwu. Pierwszy błąd jaki robimy to nieodpowiednio dobrany strój. Ponieważ nie ma jeszcze siarczystych mrozów, a temperatura krąży wokół zera, bieramy się za lekko, mając w pamięci cieplejsze dni. Wiatr i deszcz potrafią nas jednak szybko wychłodzić i o przeziębienie nietrudno. A co pani radzi stosować, gdy rzeczywiście się przeziębimy? Jeżeli występuje gorączka, należy udać się do lekarza. Natomiast w lekkich stanach przeziębienia radziłabym stosować stare, sprawdzone metody i środki naturalne stosowane od wieków przez nasze babcie i prababcie. Tak jak miód, czosnek, herbatki z malinami lub cytryną, dużo ciepła i spokoju. Chodzenie do pracy w takich stanach może przerodzić się w coś bardzo niebezpiecznego, które może nas położyć do łóżka na wiele tygodni. Pani Magdo, po tym ogólnym wstępie chciałbym prosić Panią o informacje na temat najnowszych metod walki z zagrożeniami naszego zdrowia. Oczywiście, ponieważ jednak mamy bardzo mało czasu, przedstawię sprawę unikając fachowych określeń czy terminów. W ostatnich latach nauki medyczne skupiły się na opracowaniu metod wykrywania pokarmów szkodzących konkretnemu człowiekowi, czyli każdemu z nas. W organizmie każdego z nas wystąpić może tzw. nietolerancja pokarmowa na określone produkty, która zostawia w naszej krwi przeciwciała IgG. Jest to naturalna obrona organizmu, ale obecność tych przeciwciał prowadzi do powstania wielu stanów zapalnych i powikłań, które nie kojarzymy ze zjadanymi produktami i cierpimy przez lata nie mogąc odkryć przyczyny tego stanu. Dobrą wiadomością jest fakt, że opracowano nową metodę jednoznacznie demaskującą niebezpieczne produkty, które powinniśmy wyeliminować, co z kolei prowadzić może do całkowitego odzyskania zdrowia. Metoda jest bezbolesna i sprowadza się do pobrania kropli krwi z palca i podania jej 40-minutowej analizie, której wynikiem jest zestaw produktów szkodliwych dla naszego organizmu. Potwierdzam Pani słowa całkowicie, bo poddałem się wspomnianemu badaniu, z którego wynika że mój organizm nie toleruje marchwi, drożdży, kukurydzy i pszenicy, więc powinienem tych produktów unikać. Metoda immunodiagnostyki nietolerancji pokarmowej wykryła w Pana Krwi przeciwciała wywołane nietolerancją Pana Organizmu na te produkty. Weliminowanie ich z Pana diety spowoduje zanik objawów chorobowych przez nie spowodowanych. Jest to wielki krok w rozwoju wiedzy o ludzkim organizmie i zapobieganiu albo usuwaniu objawów chorobowych, a głównie chorób żołądkowo-jelitowych, Dermatologicznych, neurologicznych, oddechowych, psychologicznych i mięśniowo-szkieletowych. Dziękuję Pani za rozmowę, a słuchaczy naszego radia serdecznie pozdrawiam. Dariusz Tymczewski. I'm